opivie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Witam serdecznie w 19 odcinku podcastu Opiwie. Jest to odcinek dość archiwalny. Nagrywałem go jeszcze znaczy nagrywam go jeszcze we wrześniu jak go wypuszczę na stronę to już zapewne będzie październik może, troszkę, może i początek grudnia jest to taki odcinek który celowo zaplanowałem na późniejszy termin dlatego, że, że już pewnie nastały zimne dni, a w momencie kiedy go nagrywam jest jeszcze całkiem przyjemny, słoneczny letni dzień, może nie tak nie do końca letni, ale jest pogodnie, ładnie Postanowiłem się wybrać na spacer, właśnie sobie przycupnąłem na świeżym powietrzu, wiadomo piwo smakuje lepiej, chciałbym dzisiaj przedstawić piwo, które kupiłem niedawno sobie w sklepie, nie jest to pewnie obiekt westchnień żadnego piwosza, ponieważ jest to piwo Wacław. jest to pilsner produkowany przez, przez browar Vanpur. Pewnie nie na zbyt dobre, znaczy na no tego się mogę spodziewać, ponieważ czytałem kilka recenzji różnych piw z Wampura i jakoś żadna nie była specjalnie przychylna. Piwo kosztowało 2,39 zł, jest ono w zielonej butelce. Żadna kaucja nie była do tej butelki naliczona, także należy się spodziewać tego, że kaucja jest wliczona już w cenę piwa, czyli. Piwo warte mniej więcej złotówkę, na którym jeszcze producent zarabia nie może być raczej niczym szczególnym, jednak podcast o piwie polega na tym, żeby próbować nie tylko tych wspaniałych, drogich piw, ale także eksperymentować z piwami tanimi, z piwami niepopularnymi i głównie chodzi o to, żeby próbować za każdym razem czegoś nowego. Może opowiem, jak już wspomniałem, butelka jest zielona. Etykiety są zielono-złote, są całkiem ładne. Jest to piwo typu Pilsner, 5% alkoholu. Ekstraktu nie ma podanego. Okres przydatności do spożycia wynosi jeszcze prawie rok. Zakorkowana jest, czy zakapslowana takim złotym kapslem bez żadnych napisów. Myślę, że starczy takich wstępnych informacji, także otwierajmy piwo i kosztujmy, przekonajmy się co to dzisiaj tutaj mamy. Tak, oczywiście wybrałem się na spacera żadnego otwieracza ze sobą nie zabrałem, także trochę mi zajęło otwarcie piwa. Niemniej jednak czas ocenić zapach. Zapach wydobywający się z butelki jest taki lekko słodowy. Czuć się w zapachu chmiel. Alkohol się nie przebija. Piwo już w butelce zaczyna gazować. E, chyba muszę trochę nadpić, ponieważ piana zaczyna już mi uciekać z szyjki. Chociaż, o, już się uspokoiło. Także, cóż jeszcze mogę powiedzieć, może e, przeczytam skład tego piwa. Producent podaje e, na kontretykiecie jedynie, że zawiera słód jęczmienny, nie ma żadnych innych informacji. Oczywiście jest to piwo pasteryzowane, nie wiem czy wspomniałem, butelka jest półlitrowa. E, no dobrze, oczywiście nie mam ze, ze sobą żadnego kufla ani szklanki. Będę pić z butelki i dzielić się z wami tym co odczuwam podczas kosztowania tego trunku. E, no tak, piwo, piwo smakuje jak taki typowy, tani Pilsner nic specjalnego jednak również nic odrzucającego jeśli chodzi o cenę zot 39, zł, to uważam, że smak jest adekwatny do ceny, może nawet jest ciut lepszy niż się spodziewałem tak jak już wspomniałem, piwo nie odrzuca i to jest, to jest jego największa zaleta w smaku czuć delikatnie chmiel czuć lekki smak słodu jednak no, przewaga jest tutaj zdecydowanie chmielu, piwo jest mocno nagazowane, w butelce trzyma się cały czas piana, taka wysokości mniej więcej 2 centymetrów, jest to takie piwo, które można zabrać ze sobą na jakiegoś grilla, czy, czy jakąś taką imprezę w ogrodzie, z pewnością spisze się tam dobrze. Ja posiadam piwo, które stało w sklepie na półce, nie jest ono zatem idealnie schodzone. Podejrzewam, że jeżeli będzie, będzie, będziecie mieli piwo z lodówki, będzie ono jeszcze troszkę lepsze w smaku, a więc no, na takie większe imprezy, gdzie musicie się zaopatrzyć w dużej ilości piwa, a, a jednak macie tam jakiś ograniczony budżet, to piwo powinno się całkiem nieźle spisać. Piwo zaskakuje na plus, ten smak jest naprawdę lekko skomponowany, piwo nie jest ciężkie ani odrobinę, można je lekko pić, przynajmniej takie są pierwsze odczucia, na taki letni spacerek, znaczy no nie letni, letni dzień, ale trzymajmy się, na taki letni spacerek jak najbardziej piwo odpowiada, spokojnie piwo by mogło być warte ceny około ,70 zł 70 do 2 złotych e, zwłaszcza, że jest w butelce jest e, może lekko wodniste jednak e, ta wodnistość sprawia tutaj, że nie jest wyczuwalny alkohol i, i to też jest e, plus tego piwa smak alkoholu na pewno by je zabił, a tak e, no cóż, możemy się delektować chmielowym smakiem i, i jest on całkiem, całkiem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 Zdjęcie jakie do tego piwa się ukaże na stronie może być trochę niewyraźne ze względu na to, że robię je po prostu telefonem, nie brałem ze sobą aparatu, stwierdziłem, że to zbędny bagaż. Nie jestem w stanie ocenić koloru piwa, bo niestety spożywam je prosto z butelki, jednak jestem mniej więcej tak w połowie piwa. Nie stało się ani odrobinę gorsze. W, w smaku może bardziej przebiły się nuty takie słodowe, co w tym przypadku wpłynęło zdecydowanie na plus tego piwa. Jestem nim coraz bardziej, może nie zachwycony, ale wzbudza coraz większe moje uznanie. Jak na piwo za złoty 39 zł jest naprawdę, naprawdę fajnie skomponowane. No, oczywiście, można dołożyć 30 groszy i kupić sobie na przykład koźlaka z gniewosza i, i być już w ogóle w siódmym niebie. Jednak należy mieć na uwadze to, że gniewosz jest jednak prawie dwukrotnie mniejszą butelką. Piwo Wacław dla miłośników, pilznerów pewnie okaże się jakim się nie wypałem, ale jeśli ktoś po prostu lubi sobie skosztować jakieś piwo, no nie powinien mieć problemów z jego wypiciem. No jak już wspomniałem kilka razy, jest naprawdę fajne, lekkie, przyjemne i, i na jego plus przemawia oczywiście cena oraz to, że powinno to być raczej łatwo dostępne piwo nie pamiętam, kupiłem je bodajże w polomarkecie, na półce było dużo ich wystawionych. Myślę, że w innych takich sklepach typu właśnie Żabka czy, czy jakieś sklepy z połem powinno być bez problemu dostępne, może nawet w supermarketach. Nie wiem, nigdy się za tym nie rozglądałem, jak dla mnie jest to jedno z najlepszych piw segmentu taniego rynku i... No, mogę Wam polecić, jeśli naprawdę szukacie jakichś nowych doznań smakowych. No, może to nie będzie akurat jakieś nowe doznanie, po prostu niezłe piwo w naprawdę dobrej cenie. W podobnej cenie do tego piwa można kupić różne wyroby, typu piwo z Intermarché, nazywane jako minicena piwo Tesco Lager czy jakieś inne popuczyny z Biedronki jednak Tesco próbowałem miniceny nie ale ostatnio czytałem właśnie w internecie recenzję że jest nie nazbyt dobrym piwem jednakże wypijalnym zdaje mi się że to piwo właśnie Wacław przebiłby te wszystkie piwa, jednak no nie mogę tego na 100% stwierdzić dlatego jeśli ktoś ma doświadczenie z tego typu piwami to poproszę o komentarz czy właśnie Wacław jakoś dominuje na rynku tanich piw czy, czy jest akurat piwem przeciętnym i są lepsze od niego piwo mam już otwarte dobre 15 minut i Nastąpiła kolejna zmiana smaku. Tym razem piwo staje się bardziej słodkie. Jest to wielkie zaskoczenie. Nie spodziewałem się takiej rotacji smaków. Oczywiście ta słodkość również tak jak podobnie wcześniej słodowość nie wpływa tutaj na minus. Jest to taki lekko słodki, przyjemny aromacik. Naprawdę piwo z tego segmentu rynku zaskoczyło mnie kompletnie, nie spodziewałem się właśnie tej rotacji, takiej e, smaków jest, e, jest dla mnie no totalnym zaskoczeniem, e, coraz lepiej wypada w moich oczach e, z pewnością dostanie e, wysoką ocenę, jednak e, zobaczymy co będzie jak dojdę do końca piwa e, może jakaś kolejna niespodzianka, kto wie jednak już teraz mogę Wam powiedzieć, sięgnijcie po to piwo, bo jak na swoją cenę, to naprawdę oferuje wspaniałe doznania smakowe i nie poczujecie się rozczarowani. Została mi już sama końcówka piwa. Smak według przewidywań znowu ewoluował. Teraz wyraźnie czuć smak alkoholu. Jednak no nie jest to taki odrzucający, mocny smak. Jest to raczej takie jest to raczej taki lekko grzejący posmak mocniejszego alkoholu niż na początku. Jest naprawdę przyjemny. Końcówka piwa właśnie tak się powinna zachować. Może powiem tyle, że mam mniej więcej 2 cm piwa w butelce, a nad tym piwem jest cały czas 1 cm piany. Jest to naprawdę niesamowite. W życiu bym się nie spodziewał. Według mnie Browar Vampur powinien zmienić nazwę tego piwa, ponieważ Wacław, bądź co bądź, kojarzy mi się z menarstwem, nie wiem jak Wam. Powinien udostępnić wersję półlitrową w butelce, tak jak jest teraz i powinien jeszcze przelać to piwo do na przykład 330 ml bączka i pod inną nazwą sprzedawać to piwo w większej cenie, Powinienem rozreklamować jej naprawdę zrobiłby furorę tym piwem, bo co no, tu dużo omówić, jest naprawdę świetne. Tak, na początku podchodziłem do niego bardzo sceptycznie, jednak z każdym kolejnym łykiem przejawiono no, no, niespodzianki, których bym się w życiu nie spodziewał, dlatego są też niespodziankami. Piwo naprawdę... No, ewoluuje na całej linii, jak otwieramy, jest co innego w połowie, co innego pod koniec, jeszcze co innego. Cały czas się zmienia i no, rewelacja po prostu, brak mi słów, jak na piwo za złoty 39 jest świetne. Myślę, że ocena 8 punktów będzie tutaj naprawdę adekwatna, bo no, bo piwo jest jednak naprawdę bardzo dobre a jeszcze jego zachowanie podczas picia wpływa znowu dodatnio na ocenę. Dwa punkty odejmuję za to, że może się teraz będę czepiał, ale za to, że jest to piwo pasteryzowane, za to, że nazwa jest brzydka i to w sumie tyle. No są co takie minusy naprawdę znalezione na siłę, jednak uważam, że w porównaniu do do niektórych piw no, nie zasługuje na taką dziewiątkę czy, czy dziesiątkę, już nie mówiąc. Jednak 8 punktów to w dziesięciostopniowej skali jest naprawdę, naprawdę zasłużona ocena i no, krótko rewelacja. Polecam Wam to piwo, spróbujcie. No tak jak już wcześniej mówiłem, schłodzone może być jeszcze lepsze a może właśnie zaleta tego, że było to piwo spółki, które jednak było chłodne, myślę, że około, około 12 stopni miało, to to naprawdę e, może właśnie ta temperatura jest dla niego idealna. E, no myślę, że czas kończyć dzisiejszy spacerek. Oczywiście butelkę zabieram ze sobą, wyrzucę gdzieś po drodze do śmietnika. Nie należy zaśmiecać e, przyrody, pamiętajcie o tym. No i liczę na komentarze na stronie opiwie.wordpress.com ja już się będę z Wami żegnał do usłyszenia następnym razem jak zwykle mówił Bania trzymajcie się ciepło, na razie jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami tak jak ja to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com opiwie po piwie brzuch rośnie.